Otwórzmy jeszcze pierwszy list Jana i przeczytajmy kilka wierszy z trzeciego rozdziału.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 Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, Gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Jeszcze wiesz 13: Nie dziwcie się bracia, jeżeli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. I jeszcze dalej od wiersza osiemnastego. Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca że jeśli by oskarżało nas serce nasze Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko umiłowani jeżeli nas serce nie oskarża możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego o cokolwiek prosić będziemy gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to co miłe jest przed obliczem Jego a to jest przykazanie Jego abyśmy wierzyli w imię Syna Jego Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań Niego, mieszka w Bogu, a Bóg w Nim. I po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Apostoł Jan bardzo kategorycznie w tym liście przemawia i stawia rzeczy Albo jako dobre, albo jako złe. Albo coś jest sprawiedliwe, albo coś jest grzeszne. Albo coś jest z Boga, albo coś jest z Diabła. I Jan tutaj nie pozostawia wiele miejsca na szarą strefę. I są to takie słowa, które myślę zawsze powinny w nas budzić lęk. I powinny w naszych sercach wzbudzać takie zdrowe, święte drżenie. Jeśli w naszym życiu dopuszczamy się nieprawości, jeśli w naszym życiu folgujemy jakiemuś zniewoleniu, jakiejś nieprawości, jakiemuś złu, jakiemuś grzechowi, to te słowa przestrzegają nas. Że możemy sobie mówić, ile chcemy, o tym, że należymy do Boga, że wierzymy w Boga, że chcemy Boga w naszym życiu. Cokolwiek byśmy nie mówili, to Jan mówi jeżeli w Twoim życiu mieszka grzech i rządzi w Twoim życiu jeżeli Ty chodzisz w tym grzechu na co dzień jeżeli ten grzech Cię zniewala to wiedz, że nie jesteś dzieckiem Bożym ale jesteś nadal sługą diabła nadal diabeł rządzi w Twoim życiu nadal diabeł Tobą włada, chociażbyś miał religijne słowa chociażbyś się modlił chociażbyś czytał Biblię, chociażbyś do zboru chodził, chociażbyś wykonywał różnego rodzaju dobre uczynki jeśli grzech nad Tobą panuje to jesteś nadal w ciemności. Nadal I potrzebujesz ratunku. Potrzebujesz zbawienia. I nie możesz sobie wmawiać, że no tak, tutaj czynię coś złego, ale przecież tutaj czynię coś dobrego. No to chyba jakoś to się rekompensuje. I jakoś to, to, to, to jest w stanie mnie zbawić. Nie. Jak widzimy w, w, w tym liście, Jan nam wyraźnie mówi, że jeżeli Jesteśmy z Boga Jeśli faktycznie wierzymy w Niego To jesteśmy dziećmi Bożymi To jesteśmy dziećmi Bożymi To nie jesteśmy oczywiście doskonali I Jan też o tym tutaj mówi w tym liście Mówi o tym co trzeba robić kiedy dziecko Boże upadnie Kiedy się skazi, kiedy popadnie w jakiś grzech Natomiast Jan tutaj mówi Taki człowiek, który się narodził z Boga Który ma w sobie posiew Boży Taki człowiek nie może grzeszyć I to nie mówi tego, że nigdy nie popełni żadnego grzechu Natomiast mówisz, taki człowiek nie jest w stanie tolerować grzechu w swoim życiu Taki człowiek nie jest w stanie grzeszyć i nic z tym nie robić Taki człowiek nie jest w stanie pozwolić, żeby grzech po prostu miał miejsce w jego życiu A taki człowiek jeśli zgrzeszy To głęboko pokutuje to głęboko tego żałuje, to się odwraca od tego, to podejmuje walkę z tym, to nie, nie, nie jest w stanie znosić tego jako część jego życia. Jeśli ktoś usprawiedliwia w swój grzech, jeśli ktoś twierdzi, że no musi tak, tak robić, musi tak żyć, to znaczy, że się z Boga nie narodził. Nie narodził się. Jeśli usprawiedliwiasz jakikolwiek swój grzech w swoim życiu, to to jest dowodem tego, że się nie narodziłeś z Boga. Możesz chcieć Boga, możesz pragnąć Boga, może Ci zależeć na Bogu, ale nie narodziłeś się z Niego. Nie jesteś dzieckiem Bożym. I Bóg to mówi nie po to, żeby Ci powiedzieć, że nie ma dla Ciebie ratunku i zbawienia, ale mówić to po to, żebyś się nie kłamywał. Żebyś sobie nie mówił, że jesteś dzieckiem Bożym i myślał, że jest wszystko z Tobą w porządku i uspukają swoje sumienie będą zakłamane ale Bóg mówi to po to, żebyś prawdziwie się upamiętał żebyś prawdziwie żałował za każdy grzech, za każdą nieprawość nie mówię, że to ten jest winny, tamten jest winny to jeszcze na kogoś szukać gdziekolwiek indziej, ale zobacz swoją winę zobacz swoje zło, zobacz swoją grzeszność i szukaj ratunku u Boga szukaj zbawienia od tego grzechu, szukaj wyzwolenia z tego zniewolenia, cokolwiek jest w Twoim życiu co jest nieprawe? Jeśli chcesz żyć z Bogiem, to musisz być z tego uwolniony. Bóg nie dzieli się nami w taki sposób, jak czasami ludziom się wydaje, że niedziela jest dla Niego, a od poniedziałku do piątku dla nas. Czy jakaś tam część naszego życia dla Niego, a reszta dla diabła. Panu Bogu świeczka, diabł Pan Bóg się czymś takim nie zadowala. Pan Bóg w ogóle czymś takim nie jest zainteresowany. I Jan w tym liście bez ogródek nam to mówi. Albo, albo, albo wybierasz Boga i jesteś dzieckiem Bożym i doświadczasz nienawiści tego świata. Ten świat Cię nie będzie rozumiał. Nie spodziewaj się, że Cię zrozumieją, jeśli nie znają Boga. Nie spodziewaj się, że im wytłumaczysz i wyjaśnisz i oni się z Tobą zgodzą i będą Cię tolerować i będą Cię kochać. Nie. Pan Jezus mówi... Tak jak mnie znienawidzi, tak was będą nienawidzić. Ja on tutaj to potwierdza. Mówi, ten świat was nie zna, nie rozumie i będzie was prześladował. Gdzie z was drwił? I albo się na to decydujesz, jeśli idziesz za Chrystusem, albo nie, albo myślisz, że możesz jakoś tak sobie być takim chrześcijaninem, którego świat będzie akceptował. To nie będziesz chrześcijaninem. Jeśli będziesz się martwił tym, co ludzie będą mówić, co będą plotkować na Twój temat, jak Cię będą coś Ci mówić, coś? jak się tym będziesz martwił, to będziesz zawsze takim fałszywym chrześcijaninem. Albo zależy nam na tym, co Bóg o nas myśli i o tym, co Bóg o nas mówi, a zostawiamy tych ludzi Bogu, żeby Bóg się nimi zajął i Bóg im tłumaczył, albo staramy się ludziom przypodobać i wtedy nie możemy być sługami Boga. A więc Jan tutaj mówi, po pierwsze, jeśli ktoś jest chrześcijaninem, to nie jest to człowiek, który tkwi w grzechu. Nie możesz być chrześcijaninem i tkwić w grzechu. Po drugie, jeśli jesteś chrześcijaninem, to wiesz, że jesteś wrogiem tego świata i ten świat jest wrogiem Twoim. Że nie jesteś tak jak ludzie wokół. Nie robisz tego, co robią ludzie wokół. Nie żyjesz tak jak oni. I oni będą ciągle ci to wytykać, ciągle mówią, dlaczego ty tego nie robisz? Dlaczego tam nie chodzisz? A dlaczego to? A dlaczego tamto? Dlatego, że jestem dzieckiem Boga. I moje życie jest inne, nie jestem taki jak wszyscy wokół Nie robię tego wszyscy co wokół I wcale nie zależy żeby to robić Bo nie mam tego w swoim sercu, bo mnie to już nie ciągnie Bo to dla mnie już nic nie znasz, dla mnie są śmieci A szukam tego co jest Boże I nie, nie muszę się martwić tym, że ktoś to zrozumie czy tego nie zrozumie, że ktoś komuś się to spodoba, czy nie spodoba To mnie to nie interesuje Nie powinno być dla mnie ważne dla mnie powinno być ważne to, żeby moje serce, kiedy stanę przed Bogiem, było czyste. To jest dla mnie powinno być ważne, co ja wam tutaj piszę. I żeby z czystego serca, wobec Boga, płynęła miłość do ludzi. To jest to powinno być dla nas ważne. Żebym ja nie, miał, nie, nie był sam splamiony grzechem, żebym ja nie był skażony jakąś nieprawością i żeby moje życie nie było życiem egoistycznym, żeby nie było życiem dla mnie, żeby nie było ciągłym ganianiem za moimi jakimiś, bo ja to muszę mieć, bo ja tamto muszę mieć, bo ja to chcę, bo ja tamto chcę ale moje życie powinno być przede wszystkim życiem dla innych powinno być zastanawianiem się, co ja dla tego człowieka mogę dobrego zrobić i wiemy, że ludzie też tego nie zawsze zrozumieją czasami chcemy dobrze im czynić, ale to nie jest tak jak oni by chcieli wiele ludzi sobie wyobraża, że jak, jak, jak my ich kochamy, to powinniśmy tak i tak dla nich zrobić a to nie o to chodzi, żeśmy teraz robili tak, jak ludzie od nas oczekują, ale tak, jakbyśmy, tak jak wierzymy w sercu, że powinniśmy zrobić. Tak, jak Bóg nam mówi do naszych serc, że mamy traktować tego człowieka aż tamtego. Tak mamy robić. I to jest miłość. Tak, jak Bóg nas traktuje. Wiemy, że tak, jak tutaj żeśmy się oglądali. Nie jest tak, że Bóg tylko nas głaska i same dobre rzeczy nam daje i wszystko nam się pięknie układa. Ale Bóg nas doświadcza. Bóg pozwala nam cierpieć. I czasami my też musimy w taki sposób okazać miłość naszym dzieciom, że musimy zadać im cierpienie i tak samo innym ludziom. Ale nasze nastawienie powinno być, żeby, ich, żeby im pomóc. Nasze nastawienie nigdy nie powinno być egoistyczne, żeby ich wykorzystać, żeby ich nam, ich, ich, jak, w jakiś sposób coś z nich wyssać. Ale nasze nastawienie powinno być, aby im służyć. I szukać Bożej woli. W jaki sposób możemy im służyć? W jaki sposób możemy im pomóc? I nie bacząc na to, ile to nas będzie kosztowało. Nie bacząc na to, jakie będziemy musieli przy tym ponieść ofiary ale rzeczywiście służyć innym w miłości I to jest ważne, abyśmy tego szukali wiem, że tego doskonale nie jesteśmy w stanie robić jako, że jesteśmy niedoskonali niemniej jednak to jest naszym celem aby być czystym w tym świecie nie plamić się grzechem i po drugie nie baczyć na to, co myśli ten świat nie, nie, nie liczyć się z tym światem tak, żeby teraz On nami kierował i On manipulował naszym postępowaniem a po trzecie, chodzić w miłości tak jak On nas umiłował i pokazał nam drogę miłości i jeśli taką drogą żyjemy wtedy jak to Jan pisze nasze życie jest życiem oczekiwania na spotkanie z Nim jest życiem, w którym oczekujemy Jego objawienia się i naszego bycia razem z Nim i możemy na to oczekać ze spokojnym sercem a póki jesteśmy tutaj tak jak Jan pisze każdy, kto te nadzieje w Nim pokłada, oczyszcza się. Tak jak On jest czysty. Czyli wciąż wiemy, że jeszcze wiele mamy do oczyszczenia. To nie jest tak, że raz się oczyścimy, raz porządnie się upamiętamy, raz popokutujemy i już wszystko będzie oczyszczone. Ale całe nasze życie jest procesem oczyszczania. Wciąż jeszcze są rzeczy, które wymagają oczyszczenia. I taki człowiek nie oczekuje, nie siedzi z założonymi rękami, oczekując Dnia Pańskiego bezczynnie. Ale taki człowiek wciąż Chce być bliżej i bliżej Boga. Chcę, żeby jego życie było bardziej i bardziej sprawiedliwe. Żeby coraz mniej było jakiejkolwiek nawet złej myśli, jakiegokolwiek złej postawy nawet w sercu, jakiegokolwiek, jakiegokolwiek cienia nieprawości. Taki człowiek zawsze szuka pełniejszego oczyszczenia. I wierzę jeszcze mu, wiele brakuje do doskonałości Pana Jezusa Chrystusa. Ale to jest droga, którą idzie. Droga czystości. Droga oczyszczenia. Jezus Chrystus, aby nam to dać, jak tutaj czytamy, objawił się. I to Jego objawienie nie było tylko objawieniem, w którym On, jak Mojżesz, przyszedł, aby dać nam Boże prawo. To nie było objawienie, w którym On tylko przyszedł, aby nam wskazać drogę. Ale czytamy, że w swoim objawieniu On zniweczył dzieła diabelskie. A więc to przyjście Pana Jezusa Chrystusa Jego śmierć na krzyżu Jego męka I później Jego chwalebne zmartwychwstanie Jest tym ciosem Który został zadany Przeciwnikowi naszych dusz Jego, Jego władza nad nami Została złamana Nikt z nas już nie musi być sługą diabła Nikt z nas już nie musi żyć pod niewolą grzechu Ale dzięki śmierci Pana Jezusa Chrystusa dzięki Jego męce, Jego przelanej krwi Jego chwalebnemu zmartwychwstaniu dla każdego z nas może być wolność od panowania diabła w naszym życiu i tutaj to jest wyraźnie napisane że Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie i mówi to w kontekście grzechu tutaj zauważmy mówi każdy kto popełnia grzech z diabła jest, gdyż diabł od początku grzeszy to w tym kontekście jest powiedziane Czyli tutaj akcent jest położony na uwolnienie nas z mocy grzechu, który szatan wykorzystuje, żeby niszczyć rodzaj ludzki. I w Chrystusie mamy od tego uwolnienie, mamy od tego zwycięstwa, więc nikt z nas nie może powiedzieć, że no, to, o czym tutaj mówisz, bracie, to gdzieś takie wysokie, to takie jakieś nieosiągalne, to, to, to, to, to tak mówisz pod naszymi głowami. Mam nadzieję, że nikt z Was tak nie myśli. Ale że, tak jak Janek, jako prosty człowiek, napisał te proste słowa z nadchinia Bożego Ducha tak my dzisiaj musimy je po prostu przyjąć że to nie jest jakaś taka tutaj Janowa skrajna jakaś filozofia jakieś jego takie skrajne myślenie, do którego nikt nie jest w stanie dotrzeć, ale on napisał ten list do wierzących, takich jak my i napisał je i Bóg je zapieczętował te słowa, żeby dla nas też zostały abyśmy i my mogli sobie wziąć je do serca i abyśmy mogli skorzystać z tej mocy, która płynie dla nas z krzyża Pana Jezusa Chrystusa. I być wyzwolonymi od wszelkiego grzechu, od wszelkiego związania, od wszelkiej nieprawości, aby Bogu służyć bez lęku przed tym światem. Znosząc to wszystko, co na nas przychodzi, okazując miłość. No to chcielibyśmy teraz też jeszcze przez chwilę się modlić. Pochylmy nasze głowy, proszę. prosimy dotykaj naszych serc i teraz drogi Panie abyśmy wysłuchawszy tego Słowa nie potraktowali go jako jakieś skrajne, przesadzone wywody janowe ale prawdziwie jako to jest Słowo Boże skierowane do nas dzisiaj aby napomnieć nas jeśli w jakiejkolwiek sferze się usprawiedliwiamy, jeśli w jakimkolwiek grzechu tkwimy i zamiast szukać Ciebie i Twojego wyzwolenia i Twojego ratunku i polegać na wielkiej Twojej mocy, usprawiedliwiamy się i tłumaczymy się i, i nadal chcemy trwać w naszej nieprawości. Daj Panie, abyśmy wezwani tym słowem pokutowali przyszli do Ciebie z wyznaniem wszelkiego grzechu, wszelkiej nieprawości, wszelkiego związania w naszym życiu abyś to zabrał, abyś to zwyciężył, abyś dał nam siłę i moc, by, by to złamać, to jarzmo nieprawości w naszym życiu, tak abyśmy byli wolni i abyśmy nie służyli grzechowi, ale raczej wyzwoleni spod jarzma grzechu służyli Tobie, Panie, ku prawości, aby nasze serca były przepełnione Twoją miłością aby miłować innych i innych stawiać wyżej od siebie i bardziej myśleć o innych niż o sobie, być gotowymi, by poświęcać siebie, poświęcać nasze życie, nasz czas, te rzeczy, którymi nas obdarzasz, aby innym służyć. Daj nam w tym mądrość, Panie, lecz niejednokrotnie, mając nawet dobre chęci, potrafimy namieszać i potrafimy jakoś w niewłaściwy sposób, chcąc może nawet dobrze, uczynić jeszcze więcej zła prosimy o Twą mądrość, bo nie wiemy co, jak mamy robić i potrzebujemy Twojej łaski, Twojej pomocy aby miłować tak jak Ty miłujesz prosimy daj nam mądrość i przepełnij nasze serca tą prawdziwą, czystą miłością z nieba abyśmy miłowali tak jak Ty nas umiłowałeś w naszej słabości, w naszej grzeszności w naszych ułomnościach abyśmy nikim się nie brzydzili nikogo nie odrzucali ale prawdziwie miłowali Panie nie słowem, ale czynem i prawdą. To pomóż nam, prosimy. To pomóż. Dziękujemy za Twój krzyż. Za to miejsce zniweczenia tych dzieł diabelskich. Za to miejsce Twojego triumfu w cierpieniu, w bólu, w hanbie. Za to miejsce, które w oczach ludzi wielu wygląda jak klęska. Ale my wiemy, że jest to miejsce triumfu i zwycięstwa. Miejsce, w którym nasze grzechy zostały zmyte. Nasze nieprawości na Ciebie zostały włożone. Abyśmy my dzisiaj mogli czytać te słowa i wiedzieć, że jest dla nas przebaczenie. Że jest dla nas wyzwolenie. Że nie musimy żyć całe życie w niewoli opresji naszego charakteru naszej, naszego gniewu, naszego zła ale że to wszystko Panie możesz, masz moc dzięki Twojej śmierci dzięki mocy Twojego krzyża z nas zdjąć i my możemy razem z Tobą umrzeć dla tego starego życia dla tego naszego starego człowieka i otrzymać nowe życie nowe serce prowadzić Panie życie święte miłe Tobie, sprawiedliwe nie bojąc się tego świata nie bojąc się ludzkich języków, nie bojąc się niczego, Panie, oprócz Ciebie. Prosimy, prosimy, daj nam właściwe zrozumienie tego Słowa. Pokrzep, wzmocnij nas. I błogosław też teraz, Panie, ten czas, kiedy biorąc tego chleba i pijąc tego kielicha, wielbimy Ciebie i dziękujemy Ci za Twoją ofiarę, za Twoją śmierć na krzyżu, za Twoją mękę, co Twoją krew przelaną za nas. Po Błogosław prosimy ten chleb, który łamiemy na pamiątkę Twojego ciała wydanego za nas. Po Błogosław prosimy ten kielich, który przypomina nam o Twojej krwi, która ma moc zmazać wszelki grzech, oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. Wybacz nam, Panie. Wybacz nam to wszystko, w czym jeszcze nie domagamy. Wybacz nam to wszystko, w czym chybiamy Twojego celu, w czym zasmucamy Ciebie. Wybacz nam, prosimy i zmiłuj nad nami za wszelkie złe słowo, za wszelką złą myśl, za wszelki zmarnowany czas, za wszelkie jakieś nieprawe rzeczy w naszym życiu. Wybacz nam, Panie. Oczyś nas, odpuść nam. I daj nam moc, Panie, zwycięstwa ponad wszelkim grzechem, wszelką nieprawością w naszym życiu, daj nam tę moc by w Tobie trwać i przeciwstawiać się pokusom przeciwstawiać się tym złym myślom tym różnym podszeptom szatana, by to czy coś złego robić daj nam moc zwycięstwa daj nam Panie Twoją siłę aby miłować to co prawe, a nienawidzić tego co złe prosimy, prosimy umocni nas w Tobie, drogi Pani teraz też, kiedy bierzemy z tego chleba pijemy z tego kielicha Daj nam bliską społeczność z Tobą i posił nas, i wzmocnij nas, i pomóż nam w Tobie trwać. A też przemawiaj do tych wszystkich, którzy wstrzymują się od tego chleba i tego kielicha. Przemawiaj do ich serc, Panie, i daj prawdziwą pokutę. Cokolwiek jest przeszkodą, daj im, Panie, znaleźć u Ciebie przebaczenie, uwolnienie, ratunek, zbawienie. Prosimy, prosimy dotykaj nas Panie i wzmocnij naszego ducha uzdrów nasze słabe ciała to co chore, to co słabe w ciele dotknij Panie i ulecz prosimy wiesz też w Twoich sińcach w Twoich ranach jest nasze zdrowie przede wszystkim zdrowie naszej duszy ale też wiemy, że i dajesz uzdrowienie ciała i za to Cię wielbimy. chwała Tobie Panie